Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj wracamy do Wielkiej Republiki, do Książkowej Wielkiej Republiki Gwieznowojennej, a są ze mną Michał Rakowicz. Jerry, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Czołem panowie, witam wszystkich. I jest z nami Marek Wyszyński-Rychu. Cześć. Cześć panowie, witam wszystkich po, jak znowu mi się wydaje, bardzo długiej przerwie, ale pewnie znowu się mylę. Nie wiem, nie pamiętam i Ciebie też witam bardzo serdecznie, bo nie dodałem. W pełnym składzie, w pełnym składzie o Wielkiej Republice Książkowej, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o drugiej, ostatniej, z drugiej fazy książce dla dzieci, pod tytułem Misja na planetę X. Pierwszą książkę omawialiśmy w tym pełnym składzie, no i zamykamy tę serię dziecięcą również w trzyosobowym gronie. Książka autorstwa Tessy Graton. No do tej pory w Polsce czytaliśmy jej ścieżkę zdrady, czyli otwierającą powieść Young Adult z drugiej fazy. Ona już teraz napisała znacznie więcej. W trzeciej fazie trochę stworzyła książek, ale na to jeszcze przyjdzie nam poczekać. Ehm, no i drogi Ryszardzie, fabuła sama się nie streści. No tak, spróbuję, bo faktycznie książkę czytałem już jakiś czas temu. Ja bym chciał powiedzieć, że ona jest tak naprawdę bezpośrednią kontynuacją poprzedniej książki dziecięcej. A to dlatego, że mamy do czynienia z tymi samymi bohaterami. Tak? I, I to w zasadzie tyle. Plus no, mamy troszeczkę nawiązań do tego, co się działo w pierwszej dziecięcej książce. Ale znowu jakby, no, główną bohaterką jest e, e, padałanka Jedi Rupert Nitani, e, Towarzyszy jej Das Levbrook. E, I mamy trzeciego bohatera, trzecie bohatero w zasadzie, e, czyli Skygraph trójka młodych No i tutaj a, ograniczamy się ludzi. tylko do tych młodych. W tej poprzedniej wyprawa do zaginionego miasta e, byli też starsi. Das był z ojcem, tak. Ruper była ze swoją mistrzynią, z Cylindrą Shaw. Teraz e, to jest tylko wyprawa dzieciaków. Oni wszyscy są bez swoich dorosłych opiekunów. A przynajmniej do pewnego momentu. Dokładnie. Tak znaczy w zasadzie ci, ci dorośli, mam, mogę się już w tym momencie mylić, mam wrażenie, że dorośli pojawiają się w zasadzie tylko w ramach rozmów przez komunikatory, ale mogę, mogę się tak, mylić bo siłą Odrobinę zakończenie więcej. tej historii jest już tak, tak ale, to nie ma, ale to nie ma żadnego znaczenia, tak? bo to jest tak naprawdę o trójce tych, e, tych młodych bohaterów, którzy niejako próbują się wręcz uwolnić od tego jarzma e, tych, e, tych, tych, tych starych ludzi, czy, czy tej starszyzny w swoim życiu. E, trochę przypadkowo, trochę nieprzypadkowo. E, natomiast no, sam początek, bo bardzo szybko wskakujemy w, w, w środek akcji, czy, czy w zasadzie w, no, w fabułę, e, Ruper zostaje trochę zmanipulowana, trochę wciągnięta przez, e, przez Dasa w towarzyszenie jemu i jego mm, jego przyjacielowi, przyjaciele musicie mnie tutaj poprawiać, bo ja mogę to e, kręcić. Zostaje e, zmanipulowana do wzięcia udziału w y w misji. W zasadzie można, można powiedzieć na sam. W wielkim wyścigu nadprzestrzennym tak. organizowanym przez grafów i przez Santeków. E, tak, przy czym to tak naprawdę bardzo szybko okazuje się mieć e, drugie dno, bo mówimy o tym wielkim wyścigu nadprzestrzennym, nad czyli tak naprawdę misji, misji takiego no, wyścigu, evencie, który polega na wyznaczaniu nowych e, ścieżek nadprzestrzennych, którzy później Santekowie i grafowie mogą sprzedawać różnym, e, różnym ludziom czy, czy firmom. Natomiast okazuje się, że zarówno DAS, jak i Skygraph mają, mają ukryte motywy. Jedno i drugie chce odnaleźć coś ze swojej przeszłości. Skygraph szuka ojca, natomiast DAS chce trafić, chce odnaleźć statek, który niestety stracili przy okazji mm, obcowania ze Słoneczkiem Topsem. On i jego, jego ojciec chcą, chcą odnaleźć ten statek, bo tam jest jedyna pamiątka, jaka została mu po po jego matce. I okazuje się przypadkiem, przypadkiem, nie przypadkiem, że tak naprawdę no jedno i drugie prawdopodobnie znajduje się na tej samej planecie, właśnie tej tytułowej, tajemniczej yy, planecie X, yy, a w międzyczasie gdzieś, nie wiem, mniej więcej w połowie książki zostaje to wpis yy, wplątany jeszcze yy, członek ścieżki Fel-X, albo Felix, jak lubimy go nazywać, znany też już ze, ze ścieżki zdrady. Yy. To w zasadzie tyle, no bo cała reszta, mam wrażenie, byłaby już, byłaby już spoilerem. Oni cały czas tej planety szukają, cały czas ktoś siedzi im na agonie, w tym przypadku brat Skygraf głównie i tyle, no i cały czas szukają tej planety X najpierw w trójkę, później finalnie w czwórkę. No ostatecznie i tak będziemy spoilerować. Tak, oczywiście. Planeta X to jest coś, co pojawiło się już w tej pierwszej części tej naszej historii, no i tak naprawdę już wcześniej, bo najprawdopodobniej z planety X pochodzą niwelatory. Już w tej pierwszej książce punktem wyjścia było to, że Das i jego ojciec utknęli na jednej z bliźniaczych planet w świecie Gloam, czy Glo po tym jak Słonko Dobbs ich zdradził no i najprawdopodobniej sprzedał na na Planetę X ścieżce otwartej dłoni. I tutaj mamy tak naprawdę dość prostą książkę, której pierwsze, nie wiem, trzy czwarte, może i więcej, to jest ta ich misja, która jest... O, Jezu, oni mają jakiś dynks, który działa magicznie, na dwóch czy trzech stronach tłumaczone, jak to działa, kompletnie odpłynąłem, wtedy no, nie mogłem tego jakoś ogarnąć umysłu. No jak się bardzo skoncentrują, jedno pomyśli, drugie użyje mocy, to teoretycznie gdzieś ich to ma zaprowadzić. Natomiast no, prowadzi ich wszędzie, tylko no nie na planetę X. No bo to ma doprowadzić tam, Rzymsko gdzie ucie. był das, bo das jest tym czynnikiem, który był na planecie X, tylko nikt nie przewidział, że das był jeszcze w wielu innych miejscach w swoim życiu. E no, i mhm. oni tak naprawdę lecą, lecą, lecą w różnych miejscach. Mają mniejsze, raczej mniejsze, nie większe przygody, a potem następuje zwrot i robią co innego. I to, to, to, to, to tak prosta książka. No tak, i tutaj no pewnie zaraz sobie wejdziemy w spoilery, ale Jerry, ty chcesz coś jeszcze dodać w tym momencie, zanim zaczniemy psuć y, fabułę wszystkim? Nie, i znaczy do, komentować do, do, do całą fabuły, książkę. Nie, ja nie mam tutaj nic do dodania myślę, że możemy przychodzić do, do rzeczy, no bo ja bym już raczej chciał się skoncentrować na tym właśnie, co, co ta książka nam oferuje tak naprawdę. To co, lecimy spoilerami od razu? Tak. Czy jeszcze tak, chcemy coś drodze? Tak, innego naprawdę, spoilery, no to już możemy sobie przejść do zwrotu akcji, bo tak jak te pierwsze, no powiedzmy, trzy czwarte, nie liczyłem książki, może i niewiele się dzieje, tak ma jakieś założenia. Ma, ma, jest jakaś misja tytułowa, misja zresztą. Każdy z tych bohaterów, no może oprócz Ruper chociaż ona też, to jest jej samodzielne oderwanie się od mistrzyni, ale ona może trochę mniej niż Das i Sky. Każdy z tych bohaterów, coś chce udowodnić, coś chce osiągnąć, bo Das po pierwsze chce zdobyć ten statek i pamiątkę po matce, ale też chce trochę odciąć się od ojca, chce się trochę usamodzielnić. Chce pokazać, że mm -hmm. może sam zacząć budować swoją drogę poszukiwacza. Natomiast Sky... Mm, Występuje przeciwko w zasadzie swojej rodzinie, która już przestała szukać ojca Sky, który był właśnie poszukiwaczem i szukał tej planety. No i Sky chce kontynuować tę misję, wbrew wszystkiemu, wbrew rodzinie. I może i przez te, tą pierwszą bardzo długą część książki niewiele się dzieje, ale coś jest zbudowane, do czegoś zmierzamy i to zostaje ucięte w pewnym momencie bo w pewnym momencie... To no, finalnie tego nie dostajemy po prostu. To znaczy no, to jest... niby każdy z bohaterów y, ma puentę tego swojego, tej swojej drogi i dochodzi do bardzo ważnego punktu kulminacyjnego, ale to jest <śmiech> e, Ten cały zwrot akcji polega na tym, że okazuje się, że na Dalnie wybuchła bitwa, którą znamy z kataklizmu, że tam będą ginąć ludzie, Dalna jest odcięta, no bo Felix rozwalał boje nadprzestrzenne, przeprogramowywał i w zasadzie nie ma kontaktu z dalną, więc nasi bohaterowie zaczynają dyskutować, czy jest sens lecieć dalej na planetę X, czy zawrócić i pomóc swoim przyjaciołom. Eee, no i ostatecznie stwierdzają, że zawrócą. Po burzliwej dyskusji pełnej różnych argumentów, przylatują na tę planetę i tak naprawdę niewiele na niej robią. No no, naprawiają boje. Znaczy niby ratują Cirem, bo mamy... naprawiają łączność, a wiemy z kataklizmu, że ta łączność wtedy trochę pomogła. No, przy, przylecieli no, była, ludzie. Była kluczowa tak naprawdę dla, dla jednak zwycięstwa Jedi mam wrażenie. Tak, tak, tak. tak. No, tylko Ja tutaj mam dużo więcej do powiedzenia, ale oddam Jeremu głos. Znaczy nie, bo to na razie mhm. to możesz właśnie mówić, bo tu na tym etapie to ja chciałem zadać ważne pytanie, bo wy tak przeskoczyliście do, do finału, a ja chciałem jeszcze trochę o wcześniejszy rzecach, ale tak, to ja od razu powiem, że dla mnie to jest w ogóle podstawowy problem tej książki, no bo jednak jak mam powieść, która się nazywa Misja na Planety X, a Planet X tutaj nie dostajemy, no to czuję się, jakbym kupił sobie czekoladę, a dostałbym wafelka i może i to nawet jest przekąska, ale no to nie jest to, o co mi chodziło i to, to ja wiem, że tego może się nie powinniśmy czepiać, no bo tak jak Mando mówi. Mówisz, to jest trochę historia o tej drodze bohaterów, ale no według mnie to jednak jest problem, ale to przejdę jeszcze do, do całej tej rozbiegówki. Natomiast jak jesteśmy przy tym finale, to powiedzcie mi jak to jest w kataklizmie, bo ja tutaj trochę nie rozumiem jednej rzeczy, bo tak po prawdzie to ja nie kumam pomysłu ścieżki otwartej dłoni. Po co był ten wątek, cały, cała ta koncepcja z tym m, zakłócaniem e, komunikacji? Jaki to miało związek z e, tym, co się dzieje nadalnie? No bo trochę. To trochę ja przypadek, to, wiesz, bo, no bo właśnie to jest ja to tak, tak opinałem. Oni, oni tam że, testowali że mi na Jedi i po prostu część ludzi, kilka niezależnych misji poleciało na Dalne. Nawet nie w celu walki, tylko poleciało, no kontakt się urwał i zaczęły kolejne misje przylatywać. I w sumie wtedy, no, no, no wiesz, no gówno trafiło w wiatrak i się to rozsypało. Oni tam tak naprawdę okay. przygotowywali się, przygotowywali tą klatobakterię, żeby zaatakować e, e, e, No Eram. właśnie ten jeszcze Wojtek Ejrama i, i Eronok był, był Aha, to wszystko Przygotowywali droidy bojowe wszystko i tak łączy, dalej. No. I Jedi na to wpadli trochę, aczkolwiek... E, Matka naj, najprawdopodobniej zauważyła, że no, pewnie się z tego nie wygrzebie, więc ona tam się szybko zawinęła i przekazała mm, dowództwo komu innemu i ona jakąś wiesz, misję B, plan B y, w tym czasie realizowała, o czym no, nie wiem, ale Ta łączność się to rozumiem, że to książki. miała im taki dupochron być, tak? żeby Łączność zakłucić. to był chaos od czasu bitwy o Jeddę że mhm. tak naprawdę nikt nie wie. Jest, wiesz, w, w okresie drugiej fazy Wielkiej Republiki w ogóle łączność była marna, a przez to, że oni ją po popsuli, no to na Ejramie już znów wybuchły zamieszki z Eranochem, bo najpierw myśleli, że został podpisany pakt e, pokojowy, traktat, a jak się okazało, że nie, to tam była pewna dywersja, tam był, e, tam był wysłany pewien statek i jedni na drugich zostali tak naprawdę znów napuszczeni, więc wojna wybuchła. Łączność zerwana, nikt nie wie, nikt nie pomoże, Republika nie pomoże. Taki trochę chaos się zrobił przez to, nie? A Dalna miała być w tym momencie odcięta po prostu. Ten chaos zupełnie zamierzony tak naprawdę wywołany przez matkę, no, wiadomo, że w takich przypadkach znowu na logikę, no odcięcie komunikacji czy jej zakłócenie działa na korzyść ścieżki, nie? Czy, czy, czy tego, tego złego kimkolwiek, bo on nie był. Więc y, to jest po prostu no trochę, trochę, trochę przypadek, natomiast no, przywrócenie tej łączności w kataklizmie trochę no, prowadzi do tego, że faktycznie Jedi tam odnoszą pyrrusowe, ale jednak zwycięstwo. No tak, tylko że dla mnie cały ten zwrot akcji Pomijam to, o czym mówił Jerry, że dostajemy w książce misję na Planetę X, dostajemy trzy czwarte misji na Planety X niesfinalizowanej i potem zupełnie co innego. To jest jedna rzecz. Z totalnie się zgadzam uh -huh. z tym, co Jerry powiedział. Ale dla mnie ta rozmowa, gdzie oni zaczynają mówić sobie argumenty. E Ruper musi pomóc swojej mistrzyni. Ona jest dla mnie jak matka. Straci ty straciłeś matkę, Das. Ty straciłeś ojca, Sky, A ja mam swoją matkę, która jest w niebezpieczeństwie. Muszę jej pomóc. Prawdziwej matki nie nam, nie? E, mówią o tym, że Felix, mhm. który był ich przeciwnikiem, a trochę stał się członkiem drużyny, tam ma rodzinę, tam ma narodzone dzieci, no przecież musimy im pomóc. I te wszystkie argumenty skłaniają, że Sky decyduje się porzucić misję, tylko, że oni tak w zasadzie nic z tego nie robią, przylatują, dowiadują się, że łączność jest zerwana, naprawiają jedną boję, i odlatują od razu, nawet w ogóle tam nie pada, może wylądujemy na tej dalnie i znajdziemy tą silandrę. Nie, oni szybko naprawmy boje, bo musimy uciekać i to się na tym kończy, nie? No dobra, rodzinie Feliksa pomagają, bo dają sygnał, dają znać, że tam jest rodzina Feliksa na tym statku, oni nie są naszymi wrogami, uratujcie ich, więc pośrednio jednak ich ratują jakoś. Ale wszystkie te wielkie argumenty, które zostały powiedziane, one zaraz po przylocie nadal nie, nadalne idą w niepamięć, bo tak naprawdę tą rodzinę Feliksa też przypadkiem ratują, bo akurat się mhm, skontaktowali tak. ze statkiem i powiedzieli, tam jest rodzina Feliksa. Mhm. Gdyby się nie skontaktowali, to przyszło już w długą polecieli. To ten cały zwrot akcji lecimy na Dalne, bo tam jest mo moja namiastka matki i tam jest jego rodzina, i my musimy tam być. No jak byś się czuł z tym, żebyś dla swoich marzeń pozwolił zginąć innym, to za chwilę to jest zapomniane. Ja mówię, co się dzieje, nie? jak to czytałem. Znaczy, no tak, no dlatego ja uważam, że ten finał, no on jest właśnie taki bardziej dynamiczny, jest widać na zasadzie takiej, no jak często te książki są pisane, żeby to gdzieś tam wpleść w większy obraz wydarzeń ogólnych, kreowanych tam przez komiksy, inne powieści, i tak dalej, i tak no dalej. Tylko, że tak jak w tej pierwszej dziecięcej książce, tam mówiliśmy, że ona była w zasadzie totalnie obok i, i no w zasadzie nie miała żadnego znaczenia. Co teraz jeszcze bardziej widać, że no poza wprowadzeniem właśnie postaci Dasa. No to, to, to ta książka nie ma żadnego związku z czymkolwiek, no, a tutaj... tutaj, a tutaj trzy yy, czwarte nie ma związku z czymkolwiek po to, żeby na koniec na siłę to powiązać i uczynić niemalże kluczowym. Tak, tylko że, ty, dla tylko, całej że właśnie ja mam nawet problem z tym, jak to jest kluczowe, bo yy, dla mnie to też trochę nie daje tego efektu, o który chyba Powinno chodzić w takim ratowaniu dnia. Nie? To też y, inaczej się odbiera y, t, takie y, no, przechlenie szale na korzyść y, naszych bohaterów. W momencie, kiedy, wiecie, mamy całą powieść akcji, i widzimy, że nasi bohaterowie są za przeproszeniem już w czarnej dupie i nagle po prostu ktoś robi coś i ratuje dzień. No, a tutaj tego nie ma, i to jest dla mnie coś, co jest dużą wadą tego finału, bo to jest zwrot akcji, który jest niezasygnalizowany, a on mówi, już też ja się zgadzam raz z tym, co ty Mandom wymieniłeś, bo to też są problemy. Natomiast no, dla mnie to, to samo to jest też dużym problemem, że dla no mnie tak, to tak, emocjonalnie tak. nie działa. No bo, bo mówię. Wiesz, o to... Oni mogli wylądować na tej idealnie. To, że ich kataklizmie no nie ma nadalnie, to, to jeszcze nic nie znaczy. Tam był taki chaos, że tam nikt nie wiedział, kto w ogóle jest. Nie? Tam wiedzieli, że ktoś jest, jak na, jak na niego wpadli. A, bo, bo to była ciemna noc, ta noc żalu i, i to oni mogli wylądować i na przykład w skali mikro yy, skontaktować się z rodziną, rodziną Feliksa. No. I, I gdzieś jeszcze właśnie zagłębić się w to, czy, on, czy oni są za ścieżką, czy nie są. Jakoś, jakoś poruszyć ten temat mocniej. To by było na pewno ciekawsze niż latujemy, o, boja zepsuta, naprawiamy i od razu rura w długą, lecimy, wracamy. No, no. No, zresztą cała przemiana, którą Felix przechodzi w trakcie tej książki, no to też jest jedna strona, nie bo raz myśli to, a na koniec książki myśli już coś innego i tu też tak naprawdę nie ma żadnego argumentowania, więc no, przez trzy czwarte książki, no mówię, bo mówimy tak naprawdę o ostatnich 50 stronach, Chyba z 300, więc to nawet będzie mniej niż, niż, niż 3 więcej niż 3 czwarte. Stawka jest zupełnie w innym miejscu. Wydaje nam się, że wiemy gdzie jest po to, żeby na koniec całkowicie to wywalić do kosza. No. Bo to, to w zasadzie te pierwsze 250 stron jest zupełnie niepotrzebne. Bo jest tylko wprowadzenie dwóch postaci, Sky no to i jest, Feliksa. To jest po I, to, i tyle. bo tak jak powiedziałem, oni mają przejść jakąś drogę. I okej, okay, finalnie okazuje się, że Planeta X nie jest tym ich punktem kulminacyjnym, oni tak naprawdę dochodzą do innych wniosków i ta ich droga finalizuje się w innym miejscu, ale zanim wrócimy do ale początku. Ale dochodzą na nich ja, w jednym akapicie, Ale ja tego to nie jest kupuję, ten problem. Bo, dobra, no Ruper, Ruper dojrzała. Spoko. Dojrzała do pewnych decyzji, że chce być tarczą jakiej y, mistrzyni. Okej, okay, dobra. Rupert tu y, jak napada wankę jest tą, tą rozsądną prawie, że mistrzynią. Nie? Spoko. Ona tu nie przechodzi wielkiej przemiany. Po prostu y, radzi sobie samodzielnie w tej sytuacji. Das Spoko też jestem w stanie zrozumieć. On stwierdza, dobra, tam jest tylko jego statek, nie? Dobra, pal licho ten statek, on nie jest tak ważny. Pal licho tę pamiątkę, mam matkę w sercu, nie? Nawet finalnie stwierdza, że nie będę się odcinał od ojca, że ojciec też zrozumiał, że ja chcę iść swoją drogą, ale jednak trochę jeszcze, pobędziemy będziemy razem. Das całkiem fajną drogę przeszedł. Ale Sky ja tego kompletnie nie kupowałem. Ja w ogóle nie rozumiałem, czemu oni chcą, nie wiem, wymusić na nim, żeby on dojrzał i przestał szukać ojca. I Sky mówi, hm, gdyby mój ojciec żył, to przecież by wrócił. No kurde, no może nie ma jak wrócić, nie? A tam siedzi i żyje. on, nie, nie będę już go szukał. Dojrzałem do tego, żeby odciąć się od przeszłości i teraz na nowo zacząć nowy rozdział życia. Kompletnie tego nie kupowałem. Ja byłem przekonany, że po tej akcji nadal, nie? My może nie polecimy na Planetę X, ale wrócimy tematem do tego. Że Rupert powie, dzięki stary, dzięki, że przerwałeś tę misję, pomogłeś, pomogłeś mistrzyni, pomogłeś dzieciom. Teraz się zbieramy i lecimy. I myślałem, że to się tak skończy. A tu wręcz przeciwnie. Sky sobie myśli... Hmm, już nie polecimy więcej na planetę X, nawet nie będę o to prosił, bo przecież mi odmówią mnie. Nie, ja tam już nie będę leciał, ja zaczynam nowy rozdział swojego życia, no kompletnie bez sensu. Znaczy, tym, dla mnie. Tym, bardziej, tym bardziej, że tutaj, yy, jeżeli chodzi o Sky, to jest jeszcze ten kontekst rodzinny m, bardzo problematyczny, no bo my widzimy, że yy, to wszystko, co. Ono zrobiło w trakcie tej wyprawy, no to jest no, mocno wbrew rodzinie i działaniom rodziny Grafów i to też jest dla mnie dziwacznie poprowadzone, no bo gdzieś tam to jest nagle wszystko zamieczone plus minus pod dywan gdzieś tam jest sugestia, no okej, okay, grafowie tutaj ze ścieżką i tak dalej i to w sumie no nieładnie ale, ale, ale w zasadzie to tam, a już tutaj Sky uratowało dzień spoko I, i to też zgadzam się, że to jest totalnie bez sensu no tym bardziej, że przez całą książkę najbardziej to właśnie postać Sky jest zafiksowana na tym celu bo jednak ja odbierałem, że no, no roper to jest o, osobny temat. Natomiast no, DAS, no to, to był taki trochę, no, impuls, nie? Na zasadzie pójścia. Na swoje, ale to, to, to nie, nie, nie było coś takiego. Oni mieli cel. Ruper nie miała celu. Ruper miała po prostu sprawdzić się jako, tak. jako samodzielna. nie? I sprawdziła się. Nieważne co się dzieje. Nieważne gdzie polecą. Jej celem nigdy nie była Planeta X od początku. Nie? No dokład, dokładnie tak. Dlatego, no mówię, dla mnie ten finał, on po prostu zawodzi na kilku różnych poziomach i dlatego mnie osobiście tak to zirytowało. Przy czym ja tak się cofnę trochę do tych wcześniejszych sekwencji, bo ja się trochę nie zgadzam, że ten cały środek jest zbędny, bo wydaje mi się, że tu jest akurat jeden fajny motyw związany właśnie z tym Felixem, Bo uważam, że po pierwsze najlepsza w ogóle sekwencja w tej książce to jest ten przypadkowy postój na tym księżycu, który się okazuje jakimś grzybem czy czymś takim ja mam słabość do jakichś takich motywów właśnie w kosmosie, gdzie... A mnie się to totalnie nie podobało. O, A no A to, to, to ciekawe, bo mówię, ja na przykład mam bardzo dużą słabość do, do tego rodzaju motywów, nie? że oni nagle wylądowali na planecie, która się okazała no mówię, grzybem, czy jakimś nie wiem, rośl rośliną, czy jakimś organizmem żywym. To było fajne. I przede wszystkim też uważam, że ta zmiana u Feliksa i Roper, jakby ta ewolucja Roper jest w sumie dosyć spoko dla mnie pisana, w tym sensie, że oni przez długi okres tej książki, oni gdzieś tam dialogują trochę wokół mocy. I to nie jest jakieś, nie wiem, super dobre, bo tego jest mało, to jest skrótowe i tak dalej, ale ja i tak czułem, że to jest chyba ten wątek, który mi osobiście się jakoś najbardziej podobał i który w końcu pokazywał trochę dla mnie, że ci ludzie z tej ścieżki, tutaj konkretnie Felix, no widzimy ich jakieś tam motywacje, które stały za dołączeniem do ścieżki i widzimy, że oni sam, on sam już zaczyna dostrzegać ta jego przemiana, wprost wynika z znaczy, tego, że Felix on... nie był fanatykiem chyba, no bo tak, on tutaj ale tutaj w jednym do, zdaniu do, do, podkreśla, tak. że, że to jego partnerzy byli członkami ścieżki, a on ich poznał i dołączył i chyba nie był fanatykiem, ale to jedno nie zdanie. Nie był fanatykiem, ale nie, ale on przyjął, przyjął jakby tą wiarę, on był jakby już wierzącym czy wyznawcą ścieżki. Nie, on, on jest zindoktrynowany, ale, ale to się widać w, w tych rozmowach, to, wychodzi jego że On nawet w którymś momencie wprost yy, jakby już artykułuje i zaczyna rozumieć, że yy, matka po prostu manipulowała całą organizacją dla własnych celów nie? i że to nie jest po prostu, nie wiem, jakaś moc, jakieś szczytne idee, wolność mocy i tak dalej, i tak dalej, no tylko to jest po prostu działanie matki i to było dla mnie ciekawe, że, że akurat tak to zaprezentowano i ten motyw mi się podobał. Tym bardziej, że mówię, oni tam trochę sobie odbijają piłeczkę. Felix Zroper o naturze mocy. Więc no to, to nie jest jakby dużo, ale to było dla mnie całkiem ok, akurat. No dobrze. To, to prawie wszystko. Chciałem tylko zauważyć, że my cały czas gadamy o końcówce. Jeszcze raz, to moim zdaniem dobitnie podkreśla to, że te poprzednie 250 stron, poza tym grzybem, który tam zajmuje pewnie ze za 3 czy 5 stron. Tam się naprawdę nic nie dzieje poza tym, że bohaterowie siedzą, mają rozkminy, no. Tak, no tak, ale gdyby dotarli na Planetę X, to byśmy gadali o całości, ale tak, ja się zgadzam. I ja przeczytałem tę książkę jako ostatni z naszej trójki i wy mi już pisaliście. O, stary, tam, 250 stron, nic się nie dzieje i potem będziesz miał akcję. No to mówię, no standard, nie? No, to, no, no recepta na drugą fazę, nie? Jak zawsze. I ja w sumie tak wierzyłem w tą autorkę, Tess bo Ścieżka Zdrady to była chyba jedyna książka z tej drugiej fazy, która na Prawda przez te pierwsze 200 ileś stron była drogą przez mękę. Tam się absolutnie nic nie działo, a końcówką ona zapunktowała. Ja po końcówce naprawdę wtedy Bardzo. byłem wow i miałem hype na drugą fazę po tej pierwszej książce, więc wierzyłem. A tu jest odwrotnie. Ja się zgadzam, że te pierwsze 250 czy coś stron się nic nie dzieje, ale no dostaję taką przygodówkę z misją dla dzieci. No, no oni są docelowym targetem. I, I ja byłem zły na tę końcówkę. Właśnie, wiesz, gdyby oni, gdy Gdyby to zostało sfinalizowane, to pewnie by była nudna książka i, i, i byśmy mówili, a e, takie tam w ogóle niepotrzebne do niczego, e, ale by było. A, a tutaj to, to, to, to, to wszystko, co było na początku, to, to są faktycznie takie ga, ga, gadki pierdoły. Ja się nie nudziłem aż tak. Ja mówię, tylko ścieżka mnie wynudziła. A potem żadna książka, chociaż prawie wszystkie były według tej formuły, że przez pierwsze dwie trzecie nic się nie dzieje. Czy no, Dla mnie ona jest po prostu finalnie strasznie nijaka tym tym jak to zostało rozwiązane, bo mówię, z... chciałbym tę planetę zobaczyć, chciałbym mieć kulminację tamtych wątków niż tę wymuszoną. Czy w się sensie planetę widziałeś już w komiksie, bo... bo tam Marchion Road na nią dotarł, to zakładam, że to jest właśnie... E, tak, tak, ale, ale mówię, wiesz, żeby tutaj mieć trochę tej Aha. akcji, te wątki w jakiś sposób sprowadzić, a mamy taką wymuszoną przemianę bohaterów, no to co już było powiedziane w przypadku Sky, Tamta przemiana jest dlatego, że inni bohaterowie przychodzą mówią no musisz się zmienić. I dobra, to się zmienię. W tym samym akapicie mniej więcej tak to wygląda. Nie? Tak jak powiedziałeś, Rupert to chyba Jerry, ty mówiłeś, Rupert i Das, te przemiany mają, to jest w jakiś sposób tam rozpisane, no to u Sky to jest po prostu, no bo tak było w scenariuszu, nie no to się bohater zmienił. A najgorsze jest to, że akurat Sky patrząc na, nie wiem, chociażby przynależność do rodziny A Grafów. A jest dużo ciekawszą postacią niż, niż reszta tak naprawdę wyjściowo. I no. to mogła, mogłaby sobie pozwolić na to, żeby kontynuować te poszukiwania. No dlaczego nie? No ma w zasadzie pieniądze, no więc... z bratem się pewnie w sumie pogodziło i i jazda nie, no to, to... No, potrzebuje totalnie, Szczególnie, że byli na ostatnim przystanku, no. nie? bo oni w pewnym momencie zakumali, że trochę się cofają drogą Dasa i to był ten ostatni przystanek, na którym wyrzucił ich słonko po planecie X, więc w zasadzie wystarczy tam polecieć, odpalić to swoje magiczne, tam ten swój magiczny Dings i jesteśmy, nie? No myślę, że wszyscy na to by poszli. Ruper już teraz powinna normalnie, wiesz, już nie wmanipulowana, tylko w ramach podziękowania, lecimy, ja wam pomogę, zrobimy to. No to jest naturalne zakończenie tej książki. No zgadzam się, natomiast jakby dla mnie to tak zupełnie na marginesie, bo to nie ma co tam się nad tym past jedyna rzecz która poza tym finałem mnie mocno zirytowała to był ten Dings bo to jest, to jest tak tania zagrywka i to jest tak coś, co mnie zirytowało po prostu na takim poziomie stricte wytrychał fabularnego ideu sex machiny, bo to po prostu nie ma żadnego sensu. No po prostu tłumaczenie tego, jak to działa, nie? Tutaj to działa, mówimy. Tak, tak, tak, dokładnie, Ale najśmieszniejsze jest to, że to dosłownie jest pokazane, powiedziane tak, że Sky mówi, no znalazłam kiedyś takie urządzenie, w sumie nie wiem jak działa, ale tu przeprogramowałam, tu z w podłączyłam do statku, tu coś tego i das, jak tu usiądzie. Jezus Maria, ja to czytałem po prostu z młodym na głos. Przeczytaliśmy to ze dwa razy. Popatrzyliśmy się na siebie, nie? No po prostu to jest tak z tyłka wyciągnięte, nie? To po prostu tak totalnie nie ma sensu. Oni wszyscy wprost mówią nikt z nich nie wie jak to działa po czym Sky mówi, nie wiem jak to działa ale tu zrobiłam tak i to teraz zadziała i teraz będzie super a jeszcze to jest o tyle głupie, że tam jest na początku motyw tego jakiegoś kompasu Ruper który ona tam dostaje, pamiętacie na początku i ja byłem przekonany no i daję go komuś na no, koniec, no ale właśnie tak ja byłem sobie. przekonany, że to się zaraz okaże że to jest to brakujące ogniwo, nie? że na przykład no Sky znalazło artefakt, nie? jakiś który po prostu no działa jak działa nie do końca działa, bo właśnie tutaj drugą część artefaktu ma Ruper, która dostała jakiś tam właśnie prastary kompas i to też jest takie niewykorzystane nie? bo, bo już jak robią taki manewr to już bym naprawdę bardziej przełknął tego rodzaju przypadek niż ten techno bełkot, który jest po prostu bezsensowny, nie? Bo, bo mówię, no postaci same wprost czytelnikowi opowiadają, że nie mają pojęcia jak to działa, nie mają pojęcia, co zrobiły, ale efekt taki będzie, że dolecą na planetę X. No, A mnie jeszcze jedna No bo rzecz... autorka nie do końca wymyśliła. No. Mnie jeszcze jedna rzecz w tej książce zdrażniła. Nasz stały punkt e, w ramach recenzji Wielkiej Republiki fazy drugiej, czyli wszyscy wiemy o niwelatorach. Ja nie wiem, <grym> czy... <grym> Ja nie wiem, czy my już recenzowaliśmy kataklizm, bo trochę niechronologicznie to wszystko nagrywamy. No wiemy już, jak zakończyło się. Znamy już odpowiedź na to nasze pytanie. Dlaczego? Nikt nie wiedział o niwelatorach, o bezimiennych przez następne Nie, ja nadal nie wiem lat. dlaczego, jest bo to, to się kupy nie trzyma. Jest absurdalne. Nie wiem, mówię, nie wiem, czy już słuchaliście naszej opinii o kataklizmie. Zakończenie jest absurdalne. To już zaspoileruję w razie czego? No ale tu się okazuje, że wszyscy wiedzą. Kurde, padawani gdzieś tam na Batu sobie siedzą. Dzień po bitwie o drzecie, Łączność na całą galaktykę zerwana. Na Eiramie i Aranochu e jeszcze nie wiedzą, że w ogóle doszło do zamieszek i że traktat pokojowy zerwany, a oni hm, na, nadal nie coś, na drzecie na, na coś się wydarzyło. Były jakieś potwory, które miały związek z mocą i zabijały Jedi. To niwelatory. Japitole, dzieci Jedi wiedzą o tym, że niwelatory biegają po po galaktyce i zabijają Jedi, nie? No, to, to, to, no, no wyciąć to, to, to, to, to, to no. absolutnie nie było potrzebne do niczego, nie? Pełna zgoda, pełna zgoda to jest, no to jest, znaczy to jak to jest załatwione w kataklizmie jest totalnie, totalnie moim zdaniem no durne, no bo absolutnie wszyscy, wszyscy w galaktyce wiedzą, nie ma, jed, nie ma osoby, która by nie wiedziała ale, no ale postanowiliśmy to zmienić. Za cholerę to się po prostu kupy nie trzyma. No ja tu nic nie dodam, bo się podpisuje. No, to, ja nawet zrobiłem sobie na tej strony, kiedy, gdzie oni gadają e, wprost o niwelatorze, e, żeby w razie czego mieć argument później, że nikt o tym nie wiedział i że nikt o tym nie pamiętał. I właśnie jest dokładnie tak, ten jak Temando wraca... mówi, że dzieciaki o tym sobie opowiadają po prostu. I to nie jako legendę, tylko jeden do jednego, z czym mamy do czynienia. Ale tutaj ten wątek wraca mnóstwo razy. Tak, to nie jest tak, tak, że to jest wspomniane raz. To jest naprawdę kupę razy w tej książce oni te wspomniane. oni nawet o tym no. mówią, e... że niwelatory są z planety X. I to mówią tak. oni, nasi bohaterowie. <grym> tak, Wiedzą, tak, tak, że, tak, tak, że, że matka to wprost jest tamtąd wzięła. Tak. No... No więc tak, no to, nic to, innego nie możemy to, to, to dodać. To w sumie wychodzi na to, że to chyba jedna z najgorszych książek Gwiezdno-wojennych, które czytaliśmy pokrótce. No może nie, tak, tak, tak daleko bym nie poszedł. Czytałem tego dosyć dużo, ale z drugiej fazy ja bym powiedział, że to może być najsłabsza książka. Konwergencja była źle napisana, no. źle napisaną książką, ale jednak fabularnie było tam trochę więcej... Było, było lepsze no, tak jak mm, wyprawa do zaginionego miasta mi się bardzo podobała jak, jak na książkę dla dzieci ja, ja chwaliłem, mówiłem, że jest całkiem spoko, oderwana historia i, i naprawdę fajna Tak to jest y, dla mnie najsłabsza książka, no nie czytałem jeszcze ostatniej ścieżki, ale na chwilę obecną najsłabsza z drugiej fazy ja bym powiedział, że jedna ze słabszych w ogóle z wielkiej tak naprawdę aczkolwiek no, ta pierwsza faza już się trochę zaciera w mojej pamięci więc może tam się czułem na każdą, ale to nie mogę tego no przypomnieć. Przecież y, pierwsza faza gdy kończyła się trylogia dla dzieci, ona nie miała związku z upadkiem yy, latarnik Gwiezdny Blask. My trochę wtedy mówiliśmy, że kurde, no szkoda, nie? No bo jednak to się wydarzyło, ale mhm. to pokazuje, że jednak, jednak może nie szkoda. Może jak piszemy książki dla dzieci, to olejmy te wydarzenia główne, niech to tylko się ociera o nie, a dajmy przygodę dzieciaków dla, dla dzieciaków, nie? Znaczy nie, no tam był ten jeden motyw w tej fatalnej misji związany z latarnią Gwiezdny Blask, ale właśnie to był tylko jeden motyw, który był, można powiedzieć, jakimś tam przerywnikiem w no, historii dzieciaków, więc no, moim zdaniem to było właśnie dużo lepiej zrobione i no, dla mnie to, ja, ja wam powiem, że to jest swoisty paradoks, bo mi tej książki się źle nie czytało, i czytałem ją z młodym i on też jakoś specjalnie nie narzekał, a zaraz posłuchacie młodego, on nie zostawił suchej nitki na tej książce <laughs> o, ogólnie, więc to taka propo propos tego, dla kogo jest ta książka, nie, nie zostawił na niej no suchej właśnie, nitki. To jest... I, i, I mówię, to jest taki paradoks, nie? bo mówię, no, źle się niby nie czyta, ale on no. ocenił ją jako najgorszą z tych dziecięcych książek, ja ją też oceniam jako naprawdę bardzo słabą książkę i ja nie wiem, komu mógłbym ją polecić, bo ona ma bardzo mało do zaoferowania, a to co oferuje to mówię, albo to są rzeczy sprzeczne z innymi książkami, albo niepotrzebne albo dziwnie wprowadzone no, no nie nieudana jest to powieść niestety ale no, no, w zasadzie nie wiem, czy ja tu dodam jeszcze coś, coś nowego, ale no, takie wrażenie trochę odniosłem, jakby wiecie Tessa Garton miała jakąś wizję, a w którymś ktoś przyszedł i powiedział, nie, nie, wiesz co ty to zupełnie nie tu miałaś skończyć to zupełnie o co innego miało chodzić w tej książce, bo wiadomo, że no, jak to u Disneya, y, tam jest jednak taki producencki zamordyzm trochę. Nie? I ktoś i powiedział, dobra, ale to nie w tę stronę. I, I ta końcówka jest wyciągnięta z tyłka, bo nie wiem, może była dokrętką wręcz. E, to jedno. A druga sprawa, ten tytuł totalnie nie gra jako y, powieść dla dzieci. Mhm. Powieść dla dzieci, w której się nic nie dzieje, jest porażką. E, nie wiem, ja to wiecie, może upraszczam, ale... No ja pamiętam, że ja lubiłem je na książki, gdzie po prostu tej akcji, tych przygód było. Mnie nie bardzo interesowały rozkminy bohaterów, jak miałem lat 10 czy 11. Chodziło mi o to, żeby tam była fajna akcja a tutaj fajnej akcji nie ma, bo tu w ogóle nie ma akcji. Więc mówię, dla mnie to jeszcze w ogóle jako totalnie nie gra jako książka no, to, to, to, dziecięca. Tak, to, to mówię. Od, odsyłam do właśnie tego, co Młody powiedział, bo to się pięknie wpisuje, Rychu, dokładnie w to, co ty powiedziałeś. Natomiast a propos samej Garton, to dla mnie to jest o tyle interesujący jeszcze motyw, że wy mówicie i chwaliliście tą jej otwierającą książkę, a też jeżeli ja dobrze kojarzę, to ona w trzeciej fazie pisała pisała Temptation of the Force, czy jakoś tak to się nazywa i przynajmniej jeżeli mnie jakieś plotki nie mylą to, to wszyscy jakoś bardzo chwalili tę książkę i że ona jakiś super fina miała i w ogóle super pomysł, więc no, nie wiem, co tu się zadziało, czy może właśnie to, że to książka dla dzieci, czy właśnie jakieś inne przyczyny no ale, no ale już się pastwimy długo Tak, natomiast w pierwszej książce dużą rolę odgrywa wątek miłosny, romantyczny. Mówimy w tej, tej ścieżce zdrady. Mm -hmm. Bardzo dużą rolę odgrywa wątek romantyczny i z tego, co kojarzę, co gdzieś tam wyczytałem w the Temptation of the Force też. A, okay. Czyli to może Przeniesiony, po wiadomo, te, na innych bohaterów. Może ona po prostu... Po prostu. U... Tak, umie w takie rzeczy i, i, i dlatego, dlatego to gra. W sensie ten wątek nie był jakoś szalenie dobry. Umówmy się w ścieżce zdrady. Ścieżka zdrady stała czym innym i punktowała czym innym. To był jej najgorszy motyw, wątek akurat. Ale, ale no, wierzę, że tam, tam i tak no, no było tego trochę, natomiast no, okej, okay, może po prostu ona potrzebuje napisać coś, coś bardziej dla dorosłych, bo Temptation of the Force jest chyba książką dla dorosłych, o ile kojarzę. I, i, i to nie jest jej bajka. Po prostu. No bo ewidentnie tutaj to nie zagrało. Słuchajcie, 40 minut nie polecamy. I już nic więcej o tej książce mówić nie chcę. No i nawet jej nie trzeba czytać dla całości zrozumienia yy, i dla zamknięcia historii z wyprawy do zaginionego miasta. Tyle. Dziękuję wam bardzo, panowie, za tę burzliwą rozmowę. Tak, dzięki. dzięki. dzięki. Odsyłamy jeszcze na koniec do rozmowy z młodym. Tak, my młodym... tym razem dla odmiany nie skończymy. Ożywiści. Polecamy po 40 minutach narzekania, bo nie, na, nadal <grym> nam się średnio to podobało. A teraz sobie posłuchajmy, co do powiedzenia ma młody Hubert. Oddajemy ci głos, a wam, panowie, cześć. Cześć. cześć. cześć. Skywalker, there are too many of them. What are we going to do? I killed them all, they're dead, every single one of them, and not just the men, the children too, they're like animals, and I slaughtered them like animals. Are you an angel? Witam ponownie po krótkiej przerwie, e, witam ja, czyli Michał Rakowicz jest ze mną kto? Hubert. Cześć, piona. Cześć, piona. Tak, i e, spotykamy się, aby pogadać o czym? O książce z, z tej dziecięcej serii Wielkiej Republiki Tak, jaki e, ma tytuł? Misja na Planetę X I to jest drugi tom z, z innej przestrzeni czasowej Tak, tak z tej drugiej fazy no z, tak. Czyli to co się dzieje fazy, bo tak, to jest to jest, tam, przed... Ileś tam set lat Wcześniej w stosunku do pierwszej fazy No i tam Ta pierwsza książka Która się nazywała Wyprawa do zaginionego miasta Tam czyta, czytaliśmy Tam poznaliśmy padawankę Roper Nitani, tam poznaliśmy Chłopaka da Dasa Lew tak? Je, I jak I jeszcze... walczyli, próbowali uciec przed Katy Kotami. No i była jeszcze ta mistrzyni. No i była jeszcze mistrzyni Silandra, dokładnie tak, która też Shlandra tutaj nam wraca. Shaw. Tak, Silandra Sho. I, I tutaj wraca właśnie ta ekipa, ale ta książka. I tak, i wraca też tata. Ale no, na, na kim się koncentruje ta książka? Na Sky. Na Skygraph Na, Sky? Sky Graf. Na Sky Graf. Aha, czyli y, Das i y, Roper pomaga Skygraph a kim jest Skygraph Tak naprawdę to Roper pomaga Dasowi i Skygraf, bo Das poprosił Roper, żeby im pomogła. No dokładnie wygrać W tak. wyścigu międzygalaktycznym, żeby rodzina Sky y, ją doceniła. Tak, ją doceniła i Sky poszukuje kogo? Dlaczego chce lecieć Plane... na tą planetę X? Poszukuje swojego taty. Tak, swojego taty. Czyli tak naprawdę no, to jest takie połączenie, wspólnota interesów, bo Das chce znaleźć ten statek swojej matki, Sky poszukuje swojego ojca, a Roper jest miła i próbuje im pomóc i, i uratować im pewnie tyłek, ta, się żeby się nie rozwalili. No i powiedz mi, jak Ci się podobała ta historia? I najpierw zaczniemy od bohaterów, zanim wejdziemy w tradycyjne spoilery. Ja pamiętam, że ty lubiłeś Dasa w tej poprzedniej książce, no, tak. a tutaj jak ci się podobała ta, ta ekipa e, tych, tych naszych tru, trojga e, głównych bohaterów, no i później ewentualnie ty z tych dochodzących no robię... kto był najfajniejszy, twoim zdaniem, dla ciebie Das, das? Tak, czyli tak. bez zmian, tak? no tak a najgorsza była Sky, bo ja nie rozumiem jednej rzeczy. No, czego nie Czemu rozumiesz? Czemu o nim płci w tej ksią książce nie mówili? Bo m mówili, że ona raz mówili robiło, oni zawsze mówili o, co mhm. wiesz, że rozumiem. No, no bo to ci tłumaczyłem, że nie... Sky jest tutaj jako postać niebinarna, czyli że ona tak nie określa swojej płci, tak? Że ona no. nie chce być używ uznawana ani za dziewczynę, ani za chłopaka, dlatego właśnie tak jak mówisz, z tymi końcówkami kombinowali. Ale to cię dezorientowało, tak? W trakcie no, lektury. To trochę, trochę bez sensu, według mnie. Że... Trochę bez no sensu i bez ciebie. tak? ją uznać za chłopaka lub za dziewczynę. Okej, okay. ale no powiedz mi, jak ci się te przygody tej trójki głównej podobały. Interesująca była ta historia dla ciebie, tego całego wyścigu nadprzestrzennego? Nie za bardzo. Nie za bardzo? Tak. A czemu cię to nudziło? Bo jak we wszystkich książkach było dużo walk, bitew, no to w tej nie było czegoś takiego. W tej było nudniej. Nudniej było, tak? No, tak. Nic się nie e, co tak. się koncentrowało dużo y, akcja na tych wszystkich przeżyciach y, i y, dyskusjach pomiędzy tymi postaciami, tak? No tak. Na przykład jak w próbie odwagi to ich nas atakowali, a tych ni nic nie atakowało, później może jeden atak na nich zrobić? No tak, no tam dopiero w końcówce była ta większa akcja, no bo tam w środku książki mamy ten atak ścieżki otwartej dłoni właśnie na naszą ekipę, no i tam dochodzi ta, ta jedna postać, no to... a podobało ci się na przykład te, te, taka ten postój na tym księżycu dziwnym, który okazał się jakimś grzybem, jak Nie. Dasa prawie zjadł. Nie, to było trochę dziwne. Trochę dziwne. A, no dobra, czyli mówisz, że dosyć nudnawe, tutaj ten środek dziwny, a końcówka chociaż Ci się podobała? No, końcówka już była lepsza, ale... Nie pobije pozostałych książek. Nie pobije pozostałych książek, czyli no jakbyś miał ocenić misję na planetę X na tle tych innych, to, to jakbyś ją ocenił. Piąte, czyli jest najgorsza Twoim zdaniem tak. z tych wszystkich książek dziecięcych, tak? bo to jest próba odwagi, top 2 jest na ratunek Valo, mhm. Top 3 jest wyprawa do zaginionego miasta Top 4 to jest fatalna misja I top I, 5 już znamy Tak, czyli misja na planetę X No dobra, a mówisz, że nudna To co jeszcze ewentualnie mówisz, że wpłynęło Na twoją taką dosyć niską ocenę tej książki? To, że nic się nie dzieje prawda? To, że nic się nie dzieje. No bo ogólnie to ty nie, nie byłeś jakiś bardzo niezadowolony, tylko właśnie tak, no nie, tak. tak po prostu, tak jak mówisz, że nie za bardzo się cokolwiek działo, tak? No dobra, a teraz muszę ci zadać jeszcze pytanie, no bo ty nie czytałeś tych innych książek i komiksów. Komiksy to? Ale z drugiej fazy, nie, nie czytałeś innych książek i komiksów, ty byłeś jakoś zagubiony w tej historii ścieżki otwartej dłoni, czy, dłoni, czy się połapałeś, że oni po prostu walczą z po Jediami walczą. i że i że mają i te niwelatory Niwelatory Jako słodkie zwierzątka Do zabawy z Jedi No do zabawy z Jedi, no dobra hmm, czyli, czyli, czyli to tam nie, nie, nie było dla ciebie Jakieś niezrozumiałe, tak, to co no się dzieje no dobra, ja Cię tu jeszcze namawiam publicznie, żebyś przeczytał w końcu tą y, mangę z nie, na nie, Skraju nie. Równowagi, bo tam jest y, dużo akcji i tego wszystkiego, co Ty lubisz. Namawiać czyli... mowy, ale ja nie przeczytam. Ja no, no nie wiem dlaczego, skoro tam jest nie bardzo lubię dużo akcji. Krajów. No dobra, e, no to co, to słuchaj, czy masz coś jeszcze do dodania na temat tej książki? Nie nie, nic, no dobra, no to nie będziemy dzisiaj przedłużać, tak jak słyszycie nie. Hubert był średnio zadowolony no i to już jest ostatnia dziecięca w tej drugiej fazie, no ale tak. ja rozumiem, że jak wróci trzecia faza w przyszłym roku to będziemy Do, ją czytać, no pierwsza faza nie, no trzecia teraz będzie, była pierwsza, teraz jest druga, później wrócimy do trzeciej, która będzie kontynuowała to, co się działo w pierwszej fazie. No, czyli to tak naprawdę powrót do pierwszej. No, fazy. tak naprawdę po, to powrót do pierwszej. Co będziemy to czytać, tak? No tak. No tym bardziej, że ty teraz się wciągnąłeś znowu w komiksy z Wielkiej Republiki, to... Będziemy. No dobra, a powiedz mi jeszcze, bo yy, widzę, że jeszcze coś ci się przypomniało, co byś chciała podkreślić, o co jeszcze chciałeś opowiedzieć o No w tym ataku no. O którym powiedzieliśmy przed chwilą. No. Jak zaatakow... Wtedy, co ich zaatakowali, to, to był taki jeden człowiek, można powiedzieć, którym jest cały... no taki kosmita, początku, nie? No, no bo to jest... To jest, jest jednym z głównych bohaterów. Tak, jak ma na połowie książki Felix. I co, i ta postać ci. Się I uratowała życie nawet. No tak, tak. Ona no to... mocno pomogła całej tej ekipie młodocianych bohaterów. I co, i ta postać ci się akurat podobała, tak? Tak. No dobra, a to jeszcze muszę Cię na sam koniec, zanim się rozstaniemy ze wszystkimi, zapytać o jedną rzecz. Jak Ci się ilustracje podobały tradycyjnie? Znów mm. e, tak jak w tej e, pierwszej książce no. z drugiej fazy, mamy tylko dwie ilustracje. Ta ilustracja. Jak 12. Nie podobałem Ci się? No nie, ta druga ilustracja jest fatalna Ta druga ta z, no z tak. tą stacją jakąś nadawczą, tak? No tak A ta z początkiem wyścigu? Ta pierwsza też, te staty, ten statyk, którym tak lecą, taki trochę kanciaty Taki trochę kanciaty No dobra, no to co? to Jakby z origami złożony no może trochę tak. No to jak mówisz, że y, średnio jesteś zadowolony, no to już cię tutaj nie męczę. Jeszcze raz zachęcam cię do przeczytania mangi, a za dzisiejszą rozmowę dziękuję ci bardzo. Piona. Dziękuję. Pa. pa. I tak jej nie przeczytam. It's over. Nothing is over. Nothing.